Jest sobota, 19 grudnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 60. nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niestety jestem tu dzisiaj w pojedynkę. Jeżeli słuchaliście tego dodatkowego nagrania sprzed tygodnia, w którym wyjaśniałem skąd wzięło się to opóźnienie w publikacji podcastu, to wiecie, że planowałem... Jednak raczej dwugłos. Liczyłem na dwugłos, ale niestety nic z tego nie wyszło. Chciałem się umówić z Mando na nagranie, Lobaj i byliśmy dość zalatani na początku tygodnia, a w drugiej połowie tygodnia Mando powiedział, że. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale że on musi się skupić na jakichś kosmicznych bitwach, kosmicznych wojnach. Coś takiego, nie wiem dokładnie o co chodzi ale w ogóle jakoś zapadł się nagle pod ziemię i właśnie coś robi z tymi chyba kosmicznymi wojnami <głosy> coś takiego no i nie ma go tutaj dzisiaj z nami ale pomimo tego pewnie jest z nami duchem i co ważniejsze pomimo wszystko będziecie mogli usłyszeć jego opinię na temat filmu, którym się za chwilę zajmę który dla was za chwilę omówię gdyż film ten, który za chwilkę Wam przybliżę. Mando omówi już w poniedziałek, już za dwa dni, w piętnastym epizodzie swojego corocznego, już dość długiego i niesamowitego cyklu świątecznych horrorów. I omówi go wraz z kilkoma innymi produkcjami, w tym z produkcją, którą w nawiedzonym podcaście w większym gronie zajmiemy się już za tydzień, w drugi dzień świąt i oczywiście zachęcam do zapoznania się ze świątecznymi horrorami wszystkich, którzy jeszcze tej serii nie znają a wszystkich, którzy ją znają zachęcam do poznania najnowszego epizodu i w ogóle zabawna sytuacja bo teraz tak trochę czuję się jakbym był, nie wiem, bohaterem jakiegoś komiksowego uniwersum którego scenarzysta, czy też którego scenarzyści lubią zakrzywiać czasoprzestrzeń, bo go teraz, żeby wam to jakoś sensownie ubrać słowa. Tak się składa, że jeżeli słuchacie mnie w sobotę, to mówi do was Szymas z piątku i opowiada wam teraz o podcaście z przyszłego poniedziałku, w którym Mando sprzed tygodnia odwołuje się do tego podcastu, którego teraz słuchacie, tego podcastu z soboty i ja mówię o przyszłym podcaście, który słuchałem już kilka dni temu i w którym Mando odwołuje się w sumie nie do tego podcastu, a do potencjalnie tego podcastu, potencjalnie 60-tego nawiedzonego podcastu, w którym miał wystąpić, ostatecznie nie wystąpił. I, i tak wygląda nasz podcast toby timeline. W sumie to teraz czuję się jak Krzysiek Smyżmasza, tłumaczący nie wiem, zawiłości Świata X-Men czy coś takiego. W każdym razie, tak. Już w poniedziałek ukażą się nowe świąteczne horrory, a dzisiaj opowiem wam o antologii filmowej z tego roku. Świątecznej antologii filmowej Christmas Horror Story. Jest to totalna świeżynka. Film, jeżeli się nie mylę, ukazał się 2 października tego roku. I jest to świąteczna antologia filmowa, będąca takim bożonarodzeniowym odpowiednikiem Trick or Treat Michaela Doherty'ego, czyli Upiornej Nocy Halloween, którą omawialiśmy dla Was z Jeremy Mando w 53. nawiedzonym podcaście. Christmas Horror Story bywa zabawne, Często jest dość straszne, każda historia niezwykle wciąga, a finał satysfakcjonuje. Ta antologia składa się z czterech segmentów i takiej piątej historii spajającej to wszystko w całość, takiej powiedzmy ramy fabularnej i tak jak powiedziałem, to bardzo przypomina trick or treat w tym sensie, że te historie przeplatają się ze sobą nawzajem. Nie mamy takiej typowej budowy antologii na zasadzie rama fabularna segment 1, segment 2, segment 3, segment 4 rama fabulagna czy też nie wiem rama, segment, rama, segment i tak dalej nie, tutaj to wszystko przecina się przez calutki film od początku do końca ale przecina się w taki sposób że to w niczym nie przeszkadza, wszystko nadal jest spójne, niezwykle interesujące i co tu dużo mówić całkowicie polecam zapoznać się z tym filmem, jest naprawdę niesamowity i może nie powinienem tego mówić już w tym miejscu, ale no trudno, moja strata. Wprawdzie przez najbliższe kilkanaście, może kilkadziesiąt minut nie zamierzam niczego spoilerować. Tak sobie myślę teraz, że chyba nawet nie będę robił strefy spoilerowej, ale i tak gorąco zachęcam, byście na chwilę odpuścili sobie słuchanie, zaopatrzyli się w film, wieczorem go obejrzeli i dopiero po seansie dokończyli podcast. Serio. A dlaczego? Z tego prostego względu, że samodzielne odkrywanie fabuły od początku do samego końca moim zdaniem dawam najwięcej frajdy. Ja o tym filmie nie wiedziałem nic poza tym, że jest to właśnie antologia zbudowana na podobnej zasadzie co upierając Halloween i w sumie cieszę się z tego powodu, bo, bo tę historię naprawdę doskonale jest odkrywać, poznawać samodzielnie. I serio, polecam wam po prostu obejrzeć film i wrócić tutaj. Do it! Tak więc do usłyszenia za dwie, trzy godzinki. What are you waiting for? Dobrze, skoro już obejrzeliście film lub też jesteście hmm, elfuszki u i chcecie słuchać dalej, to już teraz będę kontynuował zacznijmy może od twórców bo to jest w sumie ciekawa sprawa za ten film odpowiada naprawdę pokaźne, spore grono twórców mamy trzech reżyserów wszyscy są jakoś tam związani z serią zdjęcia Ginger są to Grant Harvey, Stephen Hoban i Brett Sullivan pierwszy z nich wyreżyserował trzecie Ginger Snaps drugi był producentem pierwszej części Ginger Snaps a trzeci był reżyserem z drugiej części Ginger Snaps i co ciekawe odbiło się to w pewnym sensie na naszym filmie, gdyż miejscem akcji wszystkich segmentów tej antologii jest miasteczko, niespodzianka Bailey Downs, czyli właśnie miejsce akcji serii Ginger Snaps. Za scenariusz odpowiada również sporo osób, aż czterech nieznanych mi scenarzystów i piąty odrobinę znany mianowicie Doug Taylor ten od istoty krwawych wizji i może przede wszystkim Dungeon Siege w reżyserii Uwego Bola i właśnie ta nasza ósemka nie, nawet dzie, nie, przepraszam tak, ósemka osób stworzyła dzieło, które jest niezwykle spójne i to mnie fascynuje, bo ósemka osób, które w sumie nie mają jakichś wielkich dokonań na swoim koncie stworzyli antologię, która jest niesamowicie spójna i przemyślana jak już powiedziałem mamy cztery historie i taką ramę spajającą wszystko w jedną całość na ekranie dzieje się bardzo, bardzo dużo co myślę dobrze zilustruje fragment trailera, który puszczę Wam może już nawet w tym momencie Christmas Most magical time of year. Now tell me, you will find the perfect Christmas tree. It's Christmas. Christmas is all about forgiveness and family and tradition. Santa, lots of kids are depending on tonight going off without a hit. But in Bailey Downs, this Christmas, it's different. Exactly one year ago, last Christmas Eve, the school was the scene of an unimaginable crime. still want to go down there just for some stupid school assignment? I guess I need door in the school. This is Krampus, right? What's a Krampus? He's like an anti Claus, A demon who punishes the naughty. He whips them and chains them out, stuff like that. That's fine. It's the elves. I fear they may all become infected. They... How did it all come to this? Jak słyszeliście dzieje się dużo, różne wątki się przeplatają i teraz postaram się to wszystko trochę usystematyzować, uporządkować i opisać punkt wyjścia dla każdej historii, o może tak. Więc tak, pierwsza historia. W Akademii Świętego Józefa dochodzi do dwóch morderstw. Ginie dwójka młodych ludzi, policja nie jest w stanie ustalić sprawców zbrodni, nie wie co tak naprawdę stało się w Akademii. I rok później grupa młodych ludzi postanawia włamać się do szkoły i nakręcić na miejscu zbrodni wideo, które potem wykorzysta jako pracę zaliczeniową. I oczywiście no nie kończy się to najlepiej. Druga historia. Tutaj amerykańska rodzina wybiera się w odwiedziny do znienawidzonej ciotki. Ojciec liczy na to, że w wigilijny wieczór uda się załagodzić jak wszystkie rodzinne właśnie. Jednak niestety jego starania idą na marne. Rodzinka nie dogaduje się najlepiej, a wyzwolone negatywne emocje przywołują ducha świąt Bożego Narodzenia. I oczywiście jest to zły Dopiszę, po go This is Krampus, right? That's a Krampus. He's like an anti-Santa Claus, a demon who punishes the naughty. He whips them, chains them up, throws them in a sack, stuff like that. On Krampus nakt, the demon hunts the wicked from sunset to sunrise. That's fine. He comes for little boys who touch things they shouldn't. Oops. Duncan was very unwise we will pay for it of course pick it up yeah what have you done i did nothing the boy had an unfortunate accident take your family and leave now no let's well, not be no i'm sorry here. i feel one of my spells coming on i i cannot entertain yes goodbye W trzeciej historii inna rodzina wybiera się do lasu po choinkę. Wkracza na strzeżony teren, ścina i wykrada drzewko i wraca. W drodze powrotnej od rodziców odłącza się syn. Wprawdzie udaje się go w miarę szybko odnaleźć, jednak wszystko wskazuje na to, że nie jest on już do końca sobą. Not hungry. Not hungry. W czwartej historii trafiamy do fabryki zabawek świętego Mikołaja, w której no nie dzieje się najlepiej. Tajemniczy wirus przemienia elfy w krwiożercze zombie, które zamierzają ukatrupić swojego pracodawcę. A piąta historyjka, ta cała rama, jeżeli tak to można ująć, prezentuje nam studio radiowe i właśnie niebezpiecznego Dana. Radiowca, który spędza wigilijny wieczór w studiu radiowym, relacjonując m.in. przebieg zbiórki żywności w miejscowym supermarkecie. I to wszystko spłata się w jedną całość naprawdę doskonale. I przejścia pomiędzy tymi segmentami na początku tego filmu wypadają naprawdę genialnie. No tutaj nie ma co się zagłamić, po prostu świetnie to wszystko skonstruowano. Zaświecając do tych historii, każda z nich jest inna. Zupełnie inna od pozostałych i każda z nich zrobiła na mnie niesamowicie dobre wrażenie. Christmas the most magical time of year but in Bailey Downs this Christmas it's different. it's gotta be. It's true, my friends, and you know it is. So before I put another jingle in your stocking, I want you to think about the little ones in your life and give a thought to the little ones who aren't with us anymore. Yeah, this next one's for them, for Jenna and Connor from St. Joseph's Academy, taken from us last year, cruelly. I know they're listening. Somewhere out there. Mamy straszną ghost story z drobnymi elementami fan footage i podkreślam to z tego względu, że to nie jest fan footage. Właśnie o to chodzi. Ta historia z kręceniem wideo w podziemiach szkoły mogłaby zostać nakręcona w tej stylistyce, ale nie zrobiono tego. Wbrew tej cholernej modzie, która opanowała nasz ukochany gatunek nie zrobiono tego tam pojawia się kilka ujęć na krzyż z kamer naszych bohaterów ale jest to zrobione naprawdę sensownie przemyślanie i pasuje do całości oprócz tego ghost story mamy też taką trochę bardziej fantastyczną opowieść o krampusie czyli o tym złym demonie świąt złym odpowiedniku świętego Mikołaja mamy też niezwykle, niezwykle niepokojącą historię z przerażającym dzieckiem. Do tego dochodzi czwarta opowieść, czyli taka zwariowana, kerfawa jadka w fabryce zabawek Mikołaja oraz skłaniająca do refleksji rama fabularna. Tak więc mówię, zróżnicowanie jest niezwykłe i, i powtórzę to jeszcze raz, film zrobił na mnie niesamowicie dobre wrażenie. Oglądałem go trochę z przymusu. Powiem wam szczerze, że po powrocie z tego wyjazdu z jednej strony byłem w miarę pozytywnie nastawiony do życia, ale jednak sporo się działo. Miałem nawał pracy i po prostu pewnego wieczoru usiadłem, chciałem nadrobić film, by nagrać dwugłos Mando i tak zacząłem oglądać, myśląc o wielu innych sprawach, ale z każdą kolejną minutą coraz bardziej przekonywałem się do tego obrazu, coraz bardziej wciągałem się w fabułę i coraz silniej reagowałem na straszenie a film straszy zarówno klimatem jak i niezłymi jumpskersami. Oglądałem to w środku nocy, wprawdzie nie na słuchawkach a na głośnikach, ale i tak było klimatycznie, zgasiłem światło otworzyłem okno, było więc ciemno i chłodno i w toku seansu kilka razy wyszedłem na chwilę do kuchni po coś do picia czy jedzenia i wiecie, wszędzie było ciemno a u mnie to tak wygląda w mieszkaniu że gdy otwieram drzwi do mojego pokoju to widzę lustro w szafie w korytarzu, a w tym lustrze odbicie okna w kuchni. I gdy tak pewnego razu wyszedłem z pokoju, otworzyłem te drzwi, zobaczyłem odbicie tego okna w kuchni, a na zewnątrz paliła się lampa, więc zobaczyłem jakiś jasny kształt, no to powiem wam, że już pod koniec filmu, gdy tak właśnie wyszedłem, to trochę mnie zmroziło. Naprawdę klimacik ten film ma bardzo mocny i każda historia straszy w trochę inny sposób, bo ta pierwsza opowieść. Akademia Świętego Józefa jest realistycznie mroczna. Nie przesadzono właśnie ze scenografią. To jest po prostu jakiś tam odcięty budynek dawnej szkoły, czy dawnego klasztoru. Nie wiem w sumie do końca jak to ująć, ale no wygląda to wszystko naprawdę wiarygodnie. Jumpscaresy tutaj są w miarę subtelne i wyjątkowo skuteczne i przyjemne. Tak, wiem, Jerry, że ja się łapię na wszystkie jumpscaresy, prawie wszystkie, ale tutaj nie wiem, one były jakoś tak idealnie wpasowane w te poszczególne momenty i niektóre no wypadały niezwykle dobrze i głos tutaj nie był aż tak głośny. To nie jest tak, że musiałem nagle ściszać te głośniki, bo mi w środku nocy coś rychnęło na całe mieszkanie. Nie, to właśnie nie chodziło tylko o głos, a o świetne wyczucie sytuacji, świetne wyczucie tego, kiedy najlepiej nastraszyć widza. Wypadało to naprawdę doskonale. Do tego pojawią się takie smaczki też wizualne, jak na przykład płacząca krwią Maryjka czy... Krzyż zostaje w dość specyficzny sposób zastosowany. W pewnym momencie pojawia się właśnie Jumpscare z, z siostrami zakonnymi. No po prostu miodzio. <grymne> Cudowne to było. The Druga opowieść Krampus też daje radę mógłbym się tutaj odrobinę doczepić gry aktorskiej, zwłaszcza w czasie sekwencji w lesie, bo no wypadła tutaj słabo. Widać było, że nasi aktorzy trochę się miotają, nie do końca wiedzą, jakie emocje odegrać. Tam coś nie zagrało po prostu. Na przykład tam jeden facet obrywa czymś, co przypominało jakiś mały harpun, czy coś takiego i pyta, czy mnie postrzelono? No sorry, no. Troszkę to nie zagrało, ale, ale to był taki jeden moment tylko w tej całej opowieści poza tym segment jest mocny, ale i zaskakujący zwłaszcza gdy dowiadujemy się kto i dlaczego jest Krampusem rozwiązanie tego wątku no jest super tak? naprawdę można wybaczyć wszystkie błędy przez to jak to zostało rozwiązane kolejna sekwencja ta rodzinka choinka, dziecko Dziwne dziecko, ten wątek jest no, genialny To była debiutancka rola Oriona Johna I już widać geniusz naszego młodego aktora Znaczy nie, to oczywiście mój żartobliwie Ale trzeba przyznać, że to dziecko zagrało niesamowicie dobrze Gdy widzimy takiego apatycznego chłopca Który je makaron To autentycznie czujemy dreszcze na plecach A gdy ten chłopiec na przykład pojawia się na suficie to powiedzmy, że nie wiem, czas zmienić pieluszkę jest niezwykle klimatycznie, niezwykle strasznie a do tego fabularne uzasadnienie tej zmiany zachowania chłopca uzasadnienie poprzez odwołanie się do folkloru po prostu skradło mi serce nawet bardziej niż wyjaśnienie wątku Krampusa naprawdę kocham twórców za ten twist, to było super What's going on? It's the elves. I fear they may all become infected. Infected? What do you mean? Others are sick? It's worse than that. But what happened? Shiny's body is gone. It was laid to rest. But now, it may already be too late. But this doesn't make any sense. Elves becoming the walking dead? No, it does not make any sense behind Kolejna historia, żeś zombie, no także wypada doskonale. Mikołaj chwyta swój pastorał i dziesiątkuje te elfie zombiaki, tnie je na kawałeczki. Efekty specjalne są co najmniej zadowalające. Naprawdę wszystko wygląda tutaj wspaniale. Wydaje mi się, że to wszystko są praktyczne, efekty specjalne. Ogląda się to niezwykle przyjemnie i jeszcze wszystko zmierza do takiego finałowego, epickiego starcia tytanów, które też wypada doskonale. A jakby tego było mało, to po nim następuje ponownie genialny zwrot akcji, który wywraca świat przedstawiony do góry nogami, ale w taki sposób, że... Nie można się niczego doczepić, tak? Właśnie w idealny sposób, no lepiej chyba tego rozegrać nie można było. I jeszcze jest ta gama fabularna, która też jest bardzo dobra, jest niezwykle klimatyczna, świetnie wpasowuje się w całość i podkreśla wydźwięk filmu, o którym troszkę więcej powiem za chwilkę. A teraz jeszcze taka uwaga, bo Mando o tym nie wspominał u siebie w recenzji, a mnie to się rzuciło w oczy. Otóż. Christmas Horror Story całkiem zgrabnie pogrywa sobie ze stereotypowym podejściem do seksu, seksu, erotyki i tak dalej w horrorze. Bo, no nie oszukujmy się, nasz ukochany gatunek nie jest szczególnie subtelny, jeżeli chodzi o wszelakie sprawy intymne, a w tej antologii właśnie to wszystko wygląda inaczej. Pojawia się na przykład scena seksu, ale scena seksu po pierwsze bez nagości, w żaden sposób nie jest ona wulgarna, jest ładna, jest estetyczna, jest uzasadniona fabularnie. To jest istotne. Nie wiem, rok temu rozmawialiśmy o. O Silent Night, Deadly Night I bardzo, bardzo podobał mi się ten film Ale jednak szczucie cycem w tej produkcji było dość irytujące Panie! Tutaj w ogóle tego nie ma Mamy zupełną odwrotność tego Do tego jeszcze w tej scenie seksu Przez to jak wygląda miejsce akt Przez scenografię i montaż całej sekwencji Scena ta wypada niezwykle niepokojąco i no jest dobrą sceną zwyczajnie a po drugie też w tym samym segmencie pojawia się atrakcyjna dwudziestolatka, która no wybitnie ma przyciągać młodą męską widownię ma być taką właśnie śliczną dziewczyną w którą będą się wpatrywać młodzi widzowie i choćby przez zastosowanie takiej nietypowej może nie żabiej, ale nie wiem, dziecięcej perspektywy kręcenia pewnych scen podkreślane są dość Mocno jej wdzięki, ale nie jest to nachalne, nie jest to irytujące, nie robi się z niej jakiegoś pustego obiektu seksualnego, który nie wiem biega go po Ekranie, tylko cały czas jest to pełnowartościowa, istotna dla fabuły i pełniąca jakąś tam istotną funkcję postać. Dlatego no kolejny plusik dla tego filmu i w sumie no, tych plusów jest cała masa ja naprawdę mógłbym się doczepić tego aktorstwa w jednym momencie może w dwóch momentach mi coś tam nie zagrało ale są takie pierdółki to jest naprawdę już raczej czepianie się to nie psuje seansu nie wiem czy tak samo będę odbierał ten film gdy obejrzę go po raz drugi na przykład za rok czy coś ale na chwilę obecną jestem naprawdę w pełni usatysfakcjonowany i jeszcze raz powtórzę szczerze polecam obejrzenie tego filmu wszystkim, którzy jeszcze tego z jakiegoś dziwnego powodu nie zrobili. Elfuszki, uparciuszki, nadrabiajcie, bo jak nie to przyjdzie kampus albo coś jeszcze gorszego i zobaczycie. I na zakończenie wypada jeszcze właśnie wrócić do wątku tego wydźwięku całości. Ogólnie każdy segment ma swoje zakończenie i wszystkie te zakończenia są moim zdaniem w porządku. Zakończenie czwartego segmentu łączy się z ramą fabularną i ten taki ostateczny finał jest mocny, ale i zarazem smutny. Tak smutny, więc w jakimś tam stopniu dołujący, gdyby nie fakt, że po nim następuje jeszcze taka zabawna sekwencja, już na napisach końcowych, to kto wie, czy nie byłbym lekko zdołowany po sensie, bo ten film, Christmas Horror Story ogólnie mocno krytykuje konsumpcjonizm, takie współczesne podejście do świąt, zagubienie pewnych wartości. I pokazuje nam, że my, to jest współcześni mieszkańcy nie wiem, Europy, Stanów Zjednoczonych, stawiamy w czasie świąt właśnie nie na jakąś etyczną refleksję religijne, przeżycie, życie rodzinne, a Skupiamy się na choince, prezentach, okazuje się, że święta to nie czas właśnie refleksji odpoczynku, a czas stresu, czas konsumpcji. Mamy tak naprawdę dość tego wszystkiego, do świątecznych przebojów, wkurzają nas obstawione lampkami wystawy sklepowe. Zjazdy rodzinne wcale nie są przyjemne, niby chcemy się jednać, ale tak naprawdę kłamiemy, to jest taki teatrzyk, narzekamy na te rodzinne spotkania, na to, że trzeba sprzątać, gotować, uśmiechać się do wszystkich, tylko udajemy, że się dobrze bawimy, co doskonale ukazuje chociażby niebezpieczny Dan, czyli ten nasz radiowiec, bo widzimy na przykład jak z jednej strony mówi o klimacie świąt, o tym by się cieszyć, radować spędzać czas z piski, a z drugiej strony chleje Aiel Koniak, siedząc w radiu. Z którą drogą w tym rolę wcielił się William Shetner i odegrał ją naprawdę wyśmienicie. I tam nawet pada w pewnym momencie takie hasło. Traktujcie każde święto, jakby miało być waszym ostatnim. I wiecie, może i sytuacje przedstawione w tym filmie są odrobinę przerysowane, ale jednak jest w nich ziarko prawdy. I no jest coś takiego, mam wrażenie w dzisiejszym świecie, że święta tracą swoją magię i no smutne jest to wszystko, tak? ale, ale by nie kończyć tak pesymistycznie to chciałbym to wszystko teraz odwrócić do górnogami nogami i właśnie życzyć wam, by te święta, tegoroczne święta Bożego Narodzenia Anno Domini 2015 były dla was udane radosne, wesołe, spokojne ale tak naprawdę, tak na serio, by to nie było tylko takie złudzenie, teatrzyk odgrywany przed rodziną, znajomymi, tylko byście naprawdę dobrze bawili się w gronie bliskich. By nikt z was nie był sam w te święta, byście cieszyli się tym czasem, by wszelakie konflikty, spory, problemy życia codziennego na kilka dni przestały być ważne, by na kilka dni zniknęły z waszego życia. Aby przez ten najbliższy czas towarzyszył Wam spokój ducha, optymizm, uśmiech. Uśmiech nie tylko na Waszych twarzach, ale i wokół Was. I byście znaleźli właśnie pod choinką, czy też przy wigilijnym stole nie tylko wymarzone prezenty, <gry> wymarzone horrory, ale i porządną dawkę pozytywnej energii na najbliższe dni, tygodnie. I właśnie tego Wam z całego serca życzę. Przesyłam Wam teraz w tym momencie Wszystkim serdeczne uściski. Łamię się z Wami już teraz wigilijnym opłatkiem i tradycyjnie życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, wszystkiego najlepszego w te święta i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Merry Christmas everybody. Wie sollen wir die Feiertage überleben mit zwölf Leuten, die in einem Haus ohne Heizung und Strom festsitzen und ohne Essen? Es gibt noch reichlich Reste haupts. Dann eben wir. Das geht nicht. Ich hasse euch alle. Ich hasse Weihnachten. Lasst mich in Ruhe. Das ist so ungewöhnlich. Keine Autos, keine Menschen. Wie lange soll das noch weitergehen? Sein Name ist Krampus. Er ist der Schatten des heiligen Nikolaus.